Cześć, Słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj rozmawiamy o książkach. Bo ile można o grach? Tak, dla odmiany. Ale ponieważ to jest audycja poświęcona hobby planszu poemu, to i książki, o których chyba powiemy, będą temu hobby poświęcone. Konkretnie będą to Board Games That Tell Stories, część pierwsza i druga, autorstwa Ignacego Trzewiczka. A właśnie o tych książkach będą mówić dla Was... Ola Szyszło. I Paweł Hajak. Czytałaś, Ola, książki, obie, o których będziemy mówić? E, nie. Ja też nie. Ale na pewno są super na fajne. Na pewno są super, na pewno, bo są na podstawie bloga, który Ignacy Trzewiczek prowadzi właśnie pod tą nazwą Board Games Tell Stories. Okej, okay, oboje czytaliśmy i część pierwszą i część drugą, ale to, co powiedziałem, to też jest prawda, że one obie są stworzone na bazie bloga, który Ignacy od kilku lat prowadzi, który w polskiej wersji nazywa się Gry z Charakterem, na angielskiej dokładnie tak jak tytuł Obu części jego książki, czyli Board Games that Tell Stories, i on sobie tam pisze o swoich przemyśleniach związanych z różnymi aspektami tego planszówkowego życia z perspektywy zazwyczaj wydawcy, ale często też z perspektywy takiego zwykłego gracza, autora. autora gier też. Czyli w zasadzie wiele tych materiałów, które znajdziemy w książce, można też przeczytać w internecie. No a teraz, właśnie pytanie, czy lepiej mieć książkę. Czy lepiej przyglądać sobie to w sieci? Tak, są spoilery w internecie do tej książki. Generalnie ja jestem bardzo przywiązana do papieru. Naprawdę czytanie książek, które są wydane jest dla mnie dużo przyjemniejsze. Bo czytanie czegoś, co jest w internecie budzi u mnie takie poczucie losowości, jeżeli chodzi o kolejność czytania. No ale tutaj kolejność Bo... akurat jest taka sama, czyli chronologia wpisów na blogu pokrywa się z kolejnością rozdziałów w książce. Tak, nie do końca o to mi chodzi, że jestem zmuszona na blogu czytać coś w nieodpowiedniej kolejności, Tego bardzo często trafiamy na wpisy na blogach w jakiejś takiej Y, przy, przywiedzeni y, jakąś myślą, coś nas zainteresowało, i nie czytamy tego jako całość, tylko y, pojedyncze fragmenty. Ja tutaj jak najbardziej się z Tobą zgadzam, że jak mam książkę, to widzę, że to jest no, jakieś tam dzieło zamknięte, początek, koniec. I jeżeli zabieram się za czytanie książki, no to chcę ją przeczytać od początku do końca. Na blogu, szczególnie takim, który jest cały czas żywy, gdzie te treści co jakiś czas, co tydzień, czy co dwa tygodnie powstają, czy kilka razy w tygodniu, no to jakby trudno jest mi też tak regularnie wchodzić tam i, i czytać rzeczywiście co tydzień coś nowego. Jakoś, jakoś wolę mieć to w jednym miejscu zebrane, jakąś konkretną porcję tego, co na blogu jest. No i też nie wiem, z takiego praktycznego powodu ja mam tak, że dużo łatwiej książkę jest mi czytać niż przełączać się po kolejnych wpisach na blogu. No, po prostu wolę przełożyć kartkę, niż tam przewijać ekran i szukać kolejnego na kolejnego posta. Do mnie bardzo mocno przemawia fakt, że książka jest jakąś zamkniętą całością, która jest przemyślana, bo nikt nie wydaje książki, która jest złożona z jakichś zupełnie przypadkowych części. I To sprawia, że, że czytamy to jako powiedzmy dzieło, które ma swój początek i koniec, jakąś myśl przewodnią. I wydaje mi się, że dzięki temu, że posty z tego bloga zostały wydane w formie książki i sprawia, że możemy to zamknąć w pewną całość i jakoś tak zapoznać z tym myślą. Tak, chociaż tutaj problem polega na tym, że ta książka nie została wydana przez, nazwijmy, to niezależnego wydawcę. To był kickstarter portalu, którego właścicielem jest Ignacy, więc tutaj jakby nie mamy tego spojrzenia człowieka zupełnie z zewnątrz. To nie jest tak, że wydawca, który wydaje książki, stwierdził, ok, to jest coś wartego wydania, no ale w pewnym sensie osoby, które wsparły tego, tą kampanię na Kickstarterze, no to potwierdziły i to, że ta książka też chyba całkiem nieźle została przyjęta już potem po kampanii, też świadczy o tym, że warto było ją wydać. Ale to akurat nie zabiera tej myśli przewodniej. Nie, nie, absolutnie, absolutnie. Chodziło mi raczej właśnie o to, czy... którzy powstają. Tak, czy ktoś się nad tym zastanowił, oprócz ekipy portalu. Ale samo to, że Kampania i dla pierwszej i dla drugiej części na Kickstarterze powiodła się. No, świadczy o tym, że chyba, chyba to był dobry ruch ze strony portalu. No właśnie, a jak jesteśmy przy Kickstarterze, to nieodłączną częścią wszystkich kampanii Kickstarterowych są e, stretchgole. Czyli jakieś takie dodatkowe rzeczy, które dostajemy... Właśnie wspierając kampanię i tak jak czasami są dodatki, które są dostępne tylko dla osób, które wsparły danego Kickstartera, tak i tutaj można było dostać jakąś kartę promocyjną, ale takimi typowymi stretch były rozdziały w tej książce pisane przez innych niż Ignacy Twórców. I to jest coś, czego na blogu nie znajdziemy. To są przemyślenia innych autorów gier, wydawców, ludzi związanych właśnie z planszówkowym hobby z całego świata którzy no, w ten sposób swój wkład w tą książkę dali. Ja na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tej części stretch goalowej, bo w ogóle stretch gole wydają mi się trochę nomen omen naciągane, ale potem okazało się, że tak naprawdę... To jest bardzo fajne uzupełnienie tego wszystkiego, co jest w książce w tej pierwszej części każdej z nich, tak czyli tej części, która składa się z wpisów z bloga Ignacego Trzewiczka i to jakoś płynnie przechodzi, uzupełnia się, ci autorzy też się odnoszą do pewnych rzeczy i opowiadają o swoich doświadczeniach związanych z grami planszowymi. I mi się wydaje, że, że to naprawdę fajnie wyszło. Obie, obie części książki są wydane w dokładnie tej samej formule, czyli pierwsza część, pierwsza, mniej więcej połowa książki jest właśnie zbudowana na bazie postów Ignacego, a druga, właśnie ta strecz golowa, to są już tylko jakieś tam artykuły czy takie mikrofelietony innych twórców, Różnica, taka, którą widać na pierwszy rzut oka między częścią pierwszą a drugą, no to jest niestety objętość. I tak jak część pierwsza to jest mniej więcej tam 250-260 stron tekstu, no to część druga to jest 170 stron. I tak jak powiedziałem, połowa książki to jest Ignacy, połowa to są inni twórcy. I o ile czytając część pierwszą, jak dochodzimy tam do 140 strony mniej więcej i już jesteśmy tacy, o tutaj się kończy opowieść Ignacego, no to potem jest kolejne 100 stron opowieści tych innych twórców. Jak potem zaczynamy czytać część drugą, to jest takie trochę nieprzyjemne wrażenie, bo jest jakby po, po 70 stronach Ignacego mamy kolejne 70 stron Um, innych twórców, czyli cała ta książka, ta druga część, to jest objętościowo mniej więcej tyle, co mieliśmy samego Ignacego w pierwszej części. Ja nie wiem, dla mnie objętość książki absolutnie nie jest żadnym wyznacznikiem w jej ocenie. To znaczy, Paweł jest generalnie fanem opasłych tomów. To i prawda. Naprawdę czyta bardzo duże książki. Ja uważam, że o ile, o ile zawartość do mnie przemawia, to Naprawdę krótka forma jest dla mnie jak najbardziej ok. I to bym chciała powiedzieć, że właśnie w tej drugiej części te, te wpisy, z których się składa ta część trzewiczkowa, bardziej mi odpowiadały, bo były trochę krótsze i zawierały w sobie tą myśl, ale w krótszej formie co bardzo sobie cenię. No ja mam tak, że, tak jak powiedziałaś, lubię duże książki, bo lubię jakby związać się z bohaterami. I tutaj właśnie to, że tego Ignacego Trzewiczka w pierwszej części jest dużo więcej, jakby pozwoliło mi lepiej wejść, powiedzmy, w jego umysł, spojrzeć na pewne rzeczy związane z planszówkami czy z społecznością graczy. Z jego perspektywy i właśnie Tyle, tyle tekstu, ile tam, no właśnie, dostajemy od Ignacego, to jest dla mnie akurat, żeby, żeby tą perspektywę poczuć. W drugiej części naprawdę czułem, że tego jest dla mnie za mało, i może to wynika z tego, że ja pierwszą część czytałem nie wiem, rok temu, a drugą dosyć niedawno, a ty przeczytałaś jedną po drugiej, więc mhm. nie masz jakby tego, nie masz tej różnicy. Ja, szczerze mówiąc, jak czytałem drugą część Board Games that Tell Stories to nie sprawdziłem, ile objętościowo zajmują wpisy Ignacego, a ile jest tych stretch goalowych. Akurat. Na, naprawdę, nie, naprawdę. I przy 70 stronie było tak, co? To, to tyle? To naprawdę, to dla mnie było trochę rozczarowujące, aczkolwiek uważam, że z kolei te wpisy innych twórców w drugiej części są ciekawsze niż te z części pierwszej. Jest tam więcej historii, one są takie bardziej napakowane tym, że coś tam się dzieje i to, że dany autor, który Ignacego, powiedzmy, wspiera w tej książce ma więcej miejsca na to, żeby się wypowiedzieć, jakby balansuje to, że może tam zamieścić tylko jeden felieton. Tak jak mamy Ignacego, no to mamy te jego krótkie wpisy, ale ponieważ tych wpisów jest dużo, to tak jak powiedziałem, możemy sobie spojrzeć na pewne rzeczy z perspektywy Trzewiczka. Mi jest ciężko powiedzieć tak naprawdę, czy bardziej interesujące są te wpisy z drugiej części. Ale to pewnie też wynika z tego, że faktycznie ja czytałam obydwie książki, jedna po drugiej. Jako całość tak naprawdę. Więc teraz nawet jest mi się ciężko odnieść do tego, który wpis Kto był w której co? Tak, książce. Jest co? No dobrze, no tak jak powiedziałem. Pierwsza część jest grubsza jeżeli, niż druga, jeżeli ktoś patrzy na to w podobny sposób jak ja, no to zdecydowanie tutaj tą różnicę i widać, i czuć. A co ciekawe, obie w Polsce są dostępne w tej samej cenie. Można je kupić chyba w zasadzie tylko na stronie portalu, no ale to wiem, przelicznik, <śmiech> waga, cena, czy liczba stron cena może nie zawsze powinien być stosowany, no ale tutaj to jest takie, ja mam poczucie takiego lekkiego... No, takiego niedosytu po prostu w tej drugiej części. Tym bardziej, że chyba trochę wpisów by tam jeszcze z bloga się zmieściło e, na, na drugą, drugą część książki. Ale może by nie tworzyło zamkniętej całości, jaką ma tworzyć książka. No, że chociaż. Także mi się wydaje, że przesadzasz tutaj. Szczerze bo, że... mówiąc, ja. Trochę, nie wiem, nie widzę tego, żeby tutaj był jakiś temat przewodni inny niż właśnie gry planszowe w ogólności. Te, te... Nawet jak patrzy się na twórczość Ignacego na blogu, to często jeden wpis od drugiego jest zupełnie oderwany. Fakt, zdarzają się takie cykliczne jakieś tematy, które powtarzają się tam przez kilka wpisów po kolei, czy rozdzielane innymi, powracają, ale no, mimo wszystko tutaj... No nie ja wiem, czy można powiedzieć, że dana książka jest zbudowana wokół jakiejś tam konkretnej osi to tak nie zawsze to ty musisz widzieć tą całość, tylko autory wyraża. Nie, no oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Ale tak jak mówię, no, druga część pozostawiła lekki niedosyt. To teraz kolejny aspekt obu części tej książki, czyli to, jak się je czyta, a czyta się je po angielsku. Dokładnie. Bo w takim języku zostały napisane. Tym bardziej, że chyba blok jest tworzony... Tak, że Ignacy wpisy tworzy po angielsku, a potem ktoś je tłumaczy na polski. E, tak. To jest tak. To jest nie wiedziałam. Dosyć to. ciekawe. Z, jakby swego czasu było też tak, że ta polska wersja bloga nie była aktualizowana. Na Board games That Stories cały czas nowe wpisy się pojawiały, natomiast gry z charakterem gdzieś tam w pewnym momencie się zatrzymały, i dopiero potem, potem to zostało nadrobione. I wydaje mi się, że, że właśnie ktoś to robi za Ignacego, że on nawet sam już nie bardzo może ma czas, żeby się tym zajmować. i Ktoś mu te posty po prostu z angielskiego na polski tłumaczy. Także, ale no właśnie, książki są po angielsku. Przy czym to nie jest jakiś angielski, który się ciężko czyta. To nie trzeba siedzieć ze słownikiem, nie, nie ma tam jakichś super skomplikowanych sformułowań. Ale no, czyta się to dobrze w, w tym języku, muszę powiedzieć. No tak, no to jest tak naprawdę język, który jest językiem z bloga, więc to też nie jest literatura piękna, brytyjska, która wymaga od nas jakichś wyjątkowo wysublimowanych słów, znajomości wysublimowanych słów. Chociaż w drugiej części board games that Tell Stories, jeżeli czytamy wpisy autorów angielskojęzycznych, to szczerze mówiąc, tam zdarzają się trochę bardziej skomplikowane sentencje, takie, nad którymi naprawdę trzeba się dłużej zastanowić, żeby zrozumieć, o co, o co chodzi. Ja, szczerze mówiąc, tam kilka razy do słownika musiałem sięgnąć, tak, żeby po prostu dokładnie wiedzieć, o, o co chodzi. Ja jestem trochę leniwym czytelnikiem i po prostu przyjęłam, że na pewno rozumiem no, kontekst. Tak, dokładnie. E, można tą książkę przeczytać e, jednym, jednym tchem, nie wychodząc e, spod, nie wiem, koca i nie sięgając jednak po języka angielskiego i, i z powodzeniem można zrozumieć, o co tam chodzi. Także myślę, że tutaj to, że tak obie te książki powstały akurat w języku angielskim nie powinno być jakąś wielką przeszkodą. Um, istnieje też obawa, że mogłam nie zrozumieć, dlatego że nie sięgałam do słownika. i Tak, teraz i, dlatego mówię, teraz, i, tak i tak bronisz teraz Ignacego, że o, to wszystko jest A, a ja spójno, nie zrozumiałam. nie To, co mnie... Tak jako jedyne ubodło, jeżeli chodzi o to, że książki są napisane w języku angielskim. Znaczy, bo ja to rozumiem, tak? To jest nie dość, że język, który jest powszechnie rozumiany przez ludzi i to, że blog też powstaje w języku angielskim, super. Książki mogą być napisane po angielsku, ale to, że w którymś momencie przeczytałam o chyba prędkości poruszania się samochodem albo odległości pokonanej samochodem w przeliczaniu no, na mile. Mhm. <gry> Tutaj miałam problem i miałam takie, że kurczę, no, to już za daleko. <gry> to teraz ja będę bronił innego, to, to chyba takie... Epizodyczne e, teksty. E, tak czy inaczej, może przejdźmy do tego, dla kogo jest ta książka, kto naszym zdaniem powinien ją przeczytać, bo mamy tam dużo wpisów e, takich przemyśleniowych o tym, jak wygląda branża wydawnicza, o tym jak. E, jakie prototypy wydawcy otrzymują. Mamy też trochę wpisów o tym, jak wygląda życie takie konwentowe. No i mamy też bardzo dużo tak naprawdę historii związanych z projektowaniem gier, historii z doświadczenia Ignacego. Jakbyś tak po przeczytaniu obu tych części miała powiedzieć ogólnie, dla kogo są, do kogo są skierowane te książki, kto powinien je przeczytać? To masz jakąś taką grupę osób konkretną? Czy... czy do kogo są skierowane? Kto twoim zdaniem powinien je przeczytać? Tu mam pewien problem, ponieważ mi się to tak rozdwoiło niejako, bo wydaje mi się, że to z jednej strony jest książka, która mówi o konkretnych grach, o konkretnych projektantach gier, autorach, i to sprawia, że jest książką dla graczy, którzy faktycznie znają te gry Aha. i mogą przeczytać o jakimś tam procesie tworzenia, który jest super ciekawy. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że jakby fakt, że każdy z tych wpisów w gruncie rzeczy nie jest poświęcony tylko i wyłącznie danej grze i ma jakiś taki szerszy kontekst, taki twórczy, kultur. Nie wiem, tak bym to określiła. To jest tak naprawdę jak najbardziej też dla osób, które nie są jakoś świetnie zaznajomione z konkretnymi grami, konkretnymi autorami. Ja na przykład mam tak, że nie znałam wszystkich gier, wszystkich autorów i jestem mniej doświadczonym graczem, na pewno. I dzięki temu. Mogłam spojrzeć na to jakby z dwóch perspektyw trochę i w zupełnie inny sposób czytałam te posty poświęcone grom, które znam, a inaczej te, które, te, które były poświęcone grom, w które nie grałam, z którymi nie miałam styczności i w gruncie rzeczy bardzo pozytywnie odbierałam i jedne i drugie, bo miały jakieś tło, które było dla mnie interesujące. I teraz wracając do pytania, dla kogo jest ta książka, twoim zdaniem? Dla każdego, w sensie każdy, kto nieważne, czy interesuje się grami, czy w ogóle nigdy nie słyszał o planszówkach, może ją przeczytać? Czy to jest raczej skierowane do osób, które w pewien sposób tam w hobby planszówkowym się obracają? Znaczy, to no na pewno osoba, która gra w planszówki i mniej więcej orientuje się, w powiedzmy, w jakimś tam świecie planszówkowym, na pewno będzie tym idealnym odbiorcą, ale wydaje mi się, że to też zależy od osoby, która miałaby to przeczytać nie grając w gry, bo tak naprawdę widząc przed oczami jakiegoś twórcę czegokolwiek, tak? Nie wiem, chociażby jakiegoś tam blogera, kulturowego. to wydaje mi się, że to jest interesujące właśnie też w kontekście tego, jak wygląda ten biznes planszówkowy. Mm -hmm. To jest super ciekawe właśnie też pod tym kątem. I jak wygląda proces twórczy, to jest na pewno interesujące. No ja mam tak, że tutaj hobby planszówkowe wciąż jest moim zdaniem dosyć niszową branżą i o ile Moim zdaniem każdy, kto interesuje się planszówkami, część pierwszą powinien przeczytać. Właśnie z tego względu, o którym mówiłem, że tam jest dużo, dużo treści bezpośrednio od Ignacego Trzewiczka zawartych. Więc część pierwszą, absolutnie moim zdaniem, no, lektura obowiązkowa powiedzmy. No, jeżeli, jeżeli ktoś ma możliwość, to powinien ją sobie moim zdaniem przeczytać. Natomiast jeżeli ktoś planszówkami się nie interesuje, czy no, w ogóle nie miał z nimi styczności, to nie wiem, czy to będzie dla niego taka bardzo interesująca lektura. Myślę, że jeżeli ktoś na przykład chciałby projektować gry, czy chciałby jakoś, nie wiem, poznać częściowo historię wydawnictwa Portal, chciałby dowiedzieć się właśnie czegoś o tworzeniu, o wydawaniu gier, ale w takim bardzo subiektywnym i specyficznym wydaniu to ta książka jest w porządku. To nie jest pod żadnym pozorem jakieś kompendium tworzenia, wydawania i bycia graczem. Natomiast ja nie jestem do końca przekonana, czy ktoś, kto ma aspirację zostać y, autorem gier planszowych powinien przeczytać tę książkę w gruncie rzeczy. Może zniechęcić też momentami. Ale w, w jakiś sposób? Że... Znaczy, ja jak odłożyłam tą książkę, to powiedzmy, nie, nie chciałabym powiedzieć, odnalazłam sens życia. Raczej y, odkryłam, y, czego na pewno nie chciałabym robić. To nie jest tak, że kiedykolwiek o tym myślałam, ale wiem, że nie pomyślę nigdy o zostaniu projektantem gier planszowych. Moda to co innego, ale gry planszowe nie. Może założę blok szafiarski. Lewczarownica i stara szafa, na przykład. To idealnie wypasowało. Stara szafa, oczywiście. Znaczy szafa. Nieważne. Nieważne już zostawmy. Czego ci brakuje w tej książce? Ja mam kilka rzeczy takich, do których chętnie się przyczepię i, i, i myślę, że to są całkiem takie solidne argumenty. mi brakuje dobrego korektora i edytora tekstu. No to, to jest Skła składacza. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli książka jest wydawana w formie książki, to warto by do tego przyłożyć większą wagę, bo takie literówki nie pasują mi za bardzo w książkach. To, czego mi brakuje tak trochę bardziej praktycznie może, to jakaś taka oś czasu, na której byłyby chronologicznie naniesione może nie tyle te wpisy, ile wydarzenia, o których te wpisy traktują, Czyli jeżeli mamy gdzieś opisaną jakąś historię z czasów powstania portalu to chciałbym widzieć jak czasowo to jest umiejscowione w stosunku do y, tego jak Ignacy na przykład zaczyna tworzyć 51 stan. Paweł poza tym, że lubi yy, opasłe tomy, to lubi opasłe tomy o tematyce historycznej. Ja natomiast raczej jestem z tej strony literatury pięknej i mi te daty nie są do niczego No potrzebne. tak, ale właśnie jakby moim zdaniem tutaj jest taki problem trochę tego, że wpisy ułożone chronologicznie według powstawania nie opisują chronologicznie wydarzeń, które tak jak one miały miejsce. Myślę, że to jest ciekawe zobaczyć, jakie wydarzenia poprzedzały inne, bo być może tu można sobie taką metahistorię do tego dorobić, że wiemy, że okej, okay, tutaj Ignacy zrobił coś takiego z 51. stanem, a dzięki temu za parę lat Robinson zaczął wyglądać tak, jak wygląda. No, tu chyba nie ma żadnego związku akurat, ale no coś tego typu. Ale mogłoby się okazać, że jest. A właśnie, może byś, może byś odkryła. Hm? Ja szanuję wizję autora. <laughs> Nie, naprawdę, naprawdę dla mnie y, to nie jest konieczne, nie muszę mieć tego chronologicznie ułożonego, bo raczej też podchodzę do tego tak, y, że to nie chodzi o to, jakie wydarzenia miały miejsce po sobie, tylko raczej o to, z czym ci się kojarzą jakieś wydarzenia. To, to nie byłby gigantyczny nakład moim zdaniem, żeby zrobić taką, y, taki szybki spis tego, co było kiedy. No, ale dobra. Będzie, że to ja jestem literaturoznawcą. Tak, zostawmy, zostawmy. kształceniem. No. Jak wyjdzie trzecia część, bo tutaj to jestem niemal 80% pewien, że trzecia część książki też się pojawi, to przeczytasz ją z chęcią, czy uznasz, że a, to już trzeci raz to samo? Nie, chodzi o to, że dla mnie też bardzo interesujące są te, te wpisy pozostałych autorów, które się pojawiają w tych książkach. Poza tym, co powiedziałam już wcześniej, także mi się myli, który autor pisał w której części książki, ale nie o to mi chodzi, tylko o to, że one nadają jakiegoś takiego poczucia świeżości, że w momencie, w którym czytasz książkę Trzewika, to potem masz jeszcze coś, co jest nie do końca związane, trochę się odnosi, jest inne. Jak najbardziej przeczytam. Tak, i ja myślę, że to w zasadzie jest największa wartość dodana w tej książce w stosunku do samych wpisów Ignacego, które, tak jak mówiliśmy, już kilka razy można znaleźć na blogu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tylko i wyłącznie tym, co myśli na pewne tematy Ignacy, no to może, może poprzestać na blogu, jeżeli też nie przeszkadza mu czytanie tego w takiej formie. Jeżeli jednak to ktoś woli książkę, tak jak my, a jeszcze chciałby poznać punkt widzenia innych autorów, innych wydawców, to myślę, że ta książka, czy te książki, obie części Board Games, that Tell Stories, jak najbardziej do przeczytania. Ja polecam przeczytanie tej książki wszystkim, którzy mają coś wspólnego z grami planszowymi, nawet jeżeli nie czują się jakimiś super pro-graczami. Tak jakbyś miała powiedzieć po przeczytaniu tej książki, Lubisz Ignacego Trzewiczka, czy go nie lubisz? Dla pauza. Nie, bo, bo to jest chyba też problem y, trochę z moją osobowością. <grych> czy wydaje... <grych> Rozbij. <grych> czy wydaje mi się, że Ignacy Trzewiczek może nie być najprzyjemniejszym człowiekiem na świecie? Ale myślę, że bym go polubiła. <grych> no. Okej, okay. ale po przeczytaniu tej książki to masz na myśli? E, tak. Okay. Uh, bo, ja... bo to jest tak, że na, na samym początku jak czytałam tą książkę, to miałam wrażenie, szczególnie w momencie, w którym natknęłam się na te mile zamiast kilometrów, że hmm, ktoś tu jest fonfon. Fon. Fon, fon. <laughs> e, natomiast w gruncie rzeczy, jakby, czytając to wszystko, stwierdziłam, że ej. No w sumie dlaczego nie, no. Pisze, co robi i chciał wydać książkę o tym, co robi, co kocha, co lubi i jakby jak najbardziej mi to pasuje. I... Ja z tego, co pamiętam, jak kupowałem pierwszą część Board Games That Tell Stories, to bardzo Ignacego Trzewiczka lubiłem, ale zanim zabrałem, zabrałem się za czytanie tej książki, to wydarzyło się parę rzeczy, które sprawiły, że przestałem go w jakimś sensie lubić. Czy... Ale co to znaczy, że bardzo lubiłeś Ignacego? Czy A, że podobało mi się jego podejście do, do projektowania, to, które znałem gdzieś z jego wypowiedzi w podcaście, czy no, taki ogólny obraz Ignacego, na podstawie bardziej jego gier może, niż tego, niż hmm. tego co tak szerzej o nim wiedziałem. Potem zaczęło się, już nie pamiętam o co chodziło, ale no, wydarzyło się parę rzeczy, które sprawiły, że trochę mniej go lubiłem, czy wręcz nie podobały, nie podobały mi się jego niektóre wypowiedzi, ale właśnie czytając tę książkę, myślę, że tutaj wpada się trochę w taką, powiedzmy to, magię Ignacego Trzewiczka, który rysuje przed tobą krajobraz tego, jakim wspaniałym światem jest kraina gier planszowych, jak tu wszystko jest wszyscy się lubimy i nawet jak się nie lubimy to się tak pięknie nie lubimy i cenimy się i nawet jak się na siebie denerwujemy bo ktoś skrytykował twoją grę to i tak potem przechodzimy nad tym do porządku dziennego i uznajemy, że może miał rację no ale to wszystko jakby po przeczytaniu tych 140 stron z pierwszej części można naprawdę ulec takiemu wrażeniu, że kurczę, no tutaj wspaniały człowiek z tego Ignacego. Znaczy, ja, ja naprawdę przez, przez dłuższy czas czytając tę książkę e, miałam, w e, tak mi się z tyłu głowy e, pojawiała e, jakaś taka autobiografia Gwiazdy Roka i to mi jakby nie schodziło z, z myśli. Tak jak często przy robieniu recenzji gier recenzenci odnoszą się do jakości wykonania. Jakbyś miała ocenić jakość wykonania, wydania obu części książki Ignacego. W pierwszej części trochę ci się postrzępiła nie mówimy zakładka. Nie o moich egzemplarzach, tylko... Ale tak... to znaczy, że może była wykonana z gorszej jakości wstążki. Nie, myślę, że... Że myślę, jest starsza. Myślę, że jest starsza i że więcej osób ją przeczytało. Przemawia do mnie estetyczne wydanie książki. Turbo do tego stopnia, że jak się zdejmie obwolutę, to nie wiadomo co to za książka. Wygląda trochę jak zeszyt, bo ta okładka twarda, która. ta okładka właściwa. Nie ma na sobie żadnego napisu na zewnątrz, na grzybiecie nic. No, wygląda jak jakiś szary zeszyt i można go pomylić przez przypadek. I coś tam zapisać. Tak. Ale poza tym, tak, bardzo ja, mi się podoba takie wydanie. Widać, że to właśnie trochę to, że ten papier jest taki szorstki, nie jest nie wiem, śnieżno-biały. Co tu masz? I tu mam autograf od Ignacygo, co wrzucę zdjęcie potem. Natomiast. Natomiast. To, za co lubię w wykonanie tej książki, to... To, że to sprawia wrażenie czegoś zrobionego przez hobbystów. Autentycznie. Jak się czyta tę książkę, to widać, że jest ona zrobiona przez wariatów, dla wariatów. Takich planszówkowych, w dobrym, w dobrym znaczeniu te, tego słowa. Ale... No tak mam, że... Ponieważ czytam książkę o czymś, co chciałbym, żeby cały czas było gdzieś takim trochę niszowym hobby, to to, że książka sprawia wrażenie takiej niszowości jest dla mnie bardzo na plus. Ja nie lubię książek z obwolutą, która osobno się wala, bo one się strzępią. Znaczy, to nie... Ja bardzo lubię książki, które widać, że są czytane i na przykład moje książki bardzo często są popodkreślane, pozaznaczane. Oh. E... Ale ta obwoluta zawsze mnie drażni, bo mi się z nią strasznie, strasznie niewygodnie czyta. Nie, bo ja muszę tak, podkreślać musisz, swoje przemyślenia, zapisywać. To, no. Jak już zaczynasz czytać, ile czytasz tą książkę? No, dwa dni maksymalnie, trzy? No, no, okay, no i... Bardzo szybko się to czyta. No ale... Ja to nie zapomnisz, co to książka. No. To zdejmiesz obwolutę. Teraz jeszcze na sam koniec mamy dźwięk z książki. To była część pierwsza. Słychać, że gruba. Teraz y, część druga. Banda od razu słychać, że, że cięższa, bardzo tutaj stronnicza. To było trochę naciągane. Taki strecz zrobiłem po prostu. E, no. Dobrze. E, to była audycja w Otwarte Karty. Mówili dla Was Ola Szyszko i Paweł Kajak. Dziękujemy za, was, za Waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.